No cóż, dziękujemy jeszcze bardzo pięknie za przybycie, Było nam to nice. Dziękujemy, Szymon, Paweł, Michał, Marcin, Growala. E, zapraszamy na banał.pl. Wy wszyscy, wymyślę wy tą witrynę, akurat znacie. Dobranoc. Dzięki wielkie, cześć. A ja dziękuję Państwu w imieniu polskiego Wadiapik i cieszę się, że byliście razem z nami, bo jak... E... Sądzić można po aspiracjach zespołu, którzy chcą być tak sławni jak Rolling Stonesi, Zizi Top, Bittelsi. Za rok możemy się do nich nie dopchać. Za uwagę dziękuję. Mirosław Borob Adam Droździk. Dziękuję.